Jest lipiec. A dokładnie mówiąc początek lipca i, i właśnie dlaczego siadłem do nagrywania. Jeżeli myślicie, że ten odcinek będzie mówił o niezidentyfikowanych obiektach latających, no to wyłączcie. Ponieważ jak mówiłem w ostatnim podcastofonie, do sprawy UFO porwań i tych innych rzeczy muszę się odpowiednio przygotować, a zbytnio na to czasu nie mam, ale mam czas to tak głupio powiedziane, ponieważ mail dostałem bodajże 26 czerwca od jednego ze słuchaczy a później napływało następne a więc mam czas ile to będzie? 26, dwa tygodnie prawie no liczmy tydzień czasu z tygodniowym opóźnieniem, dobra 10 opóźnieniem odpowiadam na kilka rzeczy a więc tak co i jak Czechy. Więc tym, co i jakowym tytułem rozpocznijmy następny odcinek 420. Jak trafić do Czech? Jak poruszać się po Czechach, po czeskich miastach? Będzie kilka powtórzeń, jeżeli chodzi o Pragę. Głównie się na tym mieście skupimy, chociaż jest to adekwatne do innych miast czeskich, gdzie możecie się zapędzić. Ja zajmę się Pragą w jaki sposób tam dojechać, gdzie się przenocować oraz, co najważniejsze, ile to cholerstwo wszystko będzie tak plus, minus autobus, jak to mówią Czesi, kosztować. 420, nowy odcinek, turystyczno-podróżniczo-zwiedzawczy. Zapraszam. 420. 420. Pierwszy polski podcast. Můj čas je pouho, pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím.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 Jedna też marka polski podcasting. Od pięciu lat hula, no stop. W eterze wciąż rośnie kula spostrzeżeń i zwierzeń. Odcinku więcej tu niż w dynastii. Jedna też marka polski podcasting. Jeżeli już mówimy o turystyce, y, trzeba przypomnieć, że no, według mnie jest. Y, główny podział na dwa rodzaje turystyki. Jest to turystyka zwiedzawsza, zwiedzawcza i turystyka konsumpcyjna. O ile ta pierwsza skupia się głównie na łażeniu jeżdżeniu po różnych miejscach, pstrykaniu zdjęć, robieniu godzin, megabajtów, kilometrów filmów, to ta druga głównie jest skupiona wokół okolicznych restauracji, pubów, czy też Piwnic. Piwnice to jest taki rodzaj baru, niekoniecznie będzie pod ziemią, ponieważ ostatnio byłem w piwnicy, która ta piwnica była zlokalizowana bodajże na pierwszym piętrze, ale tu chodzi po prostu o, o rodzaj pubu, bo piwnica po czesku to jest sklep tak żeby ktoś nie wiem gdzieś tam nie błądził i zobaczy napis sklep to pomyślę sobie aha akurat brakuje mi gum do rzucia i, i pójdę sobie i kupię i otwiera a tam są jakieś dziwne właśnie piwnice w tym sklepie sklep to piwnica a sklep jako czeski sklep to jest obchod obchod ewentualnie kram początek zagmatwany normalka więc kochani Zacznijmy od tego, w jaki sposób znaleźć się w Czechach. Tak więc, aby znaleźć się w Czechach, przede wszystkim trzeba tam w jakiś sposób dojechać. No i tu zaczynają się pierwsze schody. Ponieważ wszyscy przyzwyczajeni jako Polacy do wyszukiwania informacji w internecie odnośnie przejazdów koleją bądź też autobusem, firmami przewozowymi, zaczyna wpisywać coś w Google i coś tam znajduje. Pierwsze, pierwsze dwa rozkłady najgłówniejsze dla pociągów i dla autobusów to będą, tutaj uwaga, pkp.pl i tu wiadomo, chodzi o Polskie Koleje Państwowe oraz drugi adres, który będzie, to jest rozklady.com.pl i tutaj chodzi o sieciowy rozkład jazdy autobusów. No i teraz zaczynają się schody, ponieważ przy wpisywaniu różnych adresów miast, nazw, miejscowości, przy wyszukiwaniu połączeń, może nas spotkać nie lada zdziwienie. Na czym to zdziwienie może polegać? Zdziwienie z reguły polega na tym, że robimy karpia. To znaczy, otwieramy dość szeroko dolną szczękę, uchylamy i robimy minę no taką... Głównie to polega na grze oczu, Wybałuszamy je i w ten sposób wygląda zdziwienie. Po wpisywaniu na przykład na stronie pkppl, połączenia, wyszukiwaniu połączenia z Wrocławia do Pragi, znalazłem dziwne informacje i strzeliłem karpie bez telefonu do informacji kolejowej niestety nie dowiemy się niczego a jeżeli się dowiemy, to zaczyna nas to wszystko przerażać o cóż chodzi? Z... przyjąłem jako wyjście że jestem już we Wrocławiu czyli znalazłem się w stolicy Dolnego Śląska z racji tego, że teraz skwara jeszcze jest na skwarnej plaży w Międzyzdrojach, czy Międzylesiu czy też między Międzygórzu albo między wodziu między Gębiu gdzieś jest nad morzem w każdym bądź razie i praży się jak orzeszek nad naszym pięknym, chłodnym Bałtykiem to akurat nie mogę go odwiedzić. Mam tutaj straszne echo dzisiaj, ale po ostatnim nagraniu już część mebli nam zniknęła i pokój się robi coraz bardziej pusty, więc echo będzie niesamowite. To ja wasz głos pod świadomości. Słuchajcie, 420, słuchajcie, jak się dostać to czy koniec reklamy. Kochani, włączam pkp.pl, wpisuję Wrocław, wyszukiwarka od północy wpisałem, e, kończę to na Praha, ponieważ bardzo często przy wyszukiwaniu możecie napisać Praga, oczywiście, ale lepiej napisać Praha, e, bo to jest bezpieczniejsze. Bo inaczej wyskoczy Wam Praga-Warszawa. A to raczej w drugim kierunku, tak myślę. I w każdym bądź razie, kiedy to wypisałem, to znalazło mi połączenie, które jedzie bodajże o 5.30 z Wrocławia. Jest to pośpiech. Pośpiech w Wali prosto na miejscowość Pardubice i tam jest napisane Pardubice Hylny HL, samo HL.N Więc o co chodzi? HLN jest to skrót od czeskiego Chlawni Nadrazi, więc dworzec główny Nadrazi to jest Główny, dworzec, a chławni jest to główny. Więc na dworcu głównym w Pardubicach mamy przesiadkę na Intercity. I teraz się pociągiem w ogóle. Ja rzadko, ale wiem ile kosztuje Intercity. No więc w tym momencie koszty wyjazdu zaczynają nam rosnąć. Rosną koszty wyjazdu, a więc automatycznie maleją koszty związane z pobytem. Jakby nie było. Jeżeli gdzieś rośnie, to gdzieś indziej musi maleć. Jakie jest na to rozwiązanie? Ponieważ innego, innego połączenia nam nie pokaże. Y, właśnie strona PKP.pl, z Wrocławia bynajmniej. Więc zaczyna, z, z, z, musimy zacząć kombinować. A więc y, kombinowanie przede wszystkim zaczyna się od tego, że musi ktoś nam podpowiedzieć, jakie są strony, w języku czeskim Które pomogą nam Dojechać Za naprawdę dużo mniejsze pieniądze Niż komfortowy przejazd Pociągiem Intercity A więc tak Wszystkie linki Czy też po czesku odkazy Tak, wszystkie odkazy Wszystkie linki Znajdziecie w Show Notes Do tego odcinka Łącznie z małą informacją to, do czego służy. Jeżeli ktoś nawet znalazłby w języku czeskim, jak są rozkłady jazdy po, rozkłady jazdy po czesku i zacznie to wyszukiwać w Google, no to ja życzę mu wiele szczęścia. Słuchajcie, Czechy to jest jeden z krajów, gdzie Google e, naprawdę nie jest traktowany tak jak w Polsce tutaj jeżeli chcę coś wyszukać to nie wchodzę na Google CZ ponieważ najczęściej znajdę szczątkowe informacje po czesku tylko wchodzę na stronę Seznam CZ czyli spis CZ i Seznam to jest taki właśnie czeski Google zresztą mają taką informację Seznam tam znajdę co ne znam tam znajdę czego nie wiem więc yy, na Seznamie można znaleźć ale niestety żeby błądzić po Seznamie trzeba znać chociaż podstawie języka czeskiego. Nie znacie, więc ja z radością pomogę. Kochani, tak jak mówiłem, zakładamy, że z miejscowości Wrocław chcecie się dostać do miejscowości Praga. Jest to dość daleko. Jest to dość daleko, ponieważ ja chyba do Wrocławia mam tyle samo co do Pragi. No Może do Wrocławia trochę bliżej. No ale w każdym razie można się tam dostać i to, prawdę mówiąc, drożej jest z Wrocławia do granicy, niźli już później. Dlaczego? No to trzeba było się zapytać przewoźników. Więc tak, kochani, musimy przede wszystkim się dostać do miejscowości przygranicznej. Ja skupię się na tych miejscach, które znam i w większości to przypadków może pomóc, ponieważ jest to najszybsza droga, bo później pędzicie autostradą już. Jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, to może jak nie zapomnę, to przypomnę jeszcze jak się też tam dostać. Więc tak, kochani. Wsiadamy w belejaki autobus, no może nie w belejaki, ale w jakikolwiek tam autobus, który nam będzie pasować i z Wrocławia staramy się dostać do miejscowości o pięknej nazwie Kudowa Zdrój. Tak osobiście ja do Kudowy Zdroju nic nie mam, ale no jest to miejscowość typowo, typowo dla turystów, więc dużych atrakcji tam nie znajdziecie, chyba, że chcecie pobuszować w akwaparku tudzież w małej grocie solnej, albo ruszyć gdzieś w góry stołowe, bo to jest jakby nie było brama do gór stołowych polskich, do błędnych skał, do szczelinca Wielkiego, więc w tamtą stronę autobusikiem, PKS-em możecie dojechać. Nie zwracacie uwagę na to, że te autobusy są troszkę w gorszym stanie, ponieważ jeżeli taki samochód się tam omsknie gdzieś spadnie w dół, taki autobus, no to nie będzie tak drogo kosztowało. Brutalny żart, ale niestety te autobusy najczęściej bardzo tragicznie wyglądają. Jak zobaczyć jakiś fajny autobus, autokar, że jakbym taki wypas z toaletą w środku nawet, no to na pewno będzie jakiś z zewnątrz, na pewno nie nie skudowy. Nie, nie Więc dostajemy się do Kudowy Zdroju. I teraz z Kudowy znajdujemy w Kudowie przystanek. Jeżeli chcecie się dostać do Kudowy pociągiem, odradzam, bo możecie się spokojnie dostać do Kłodzka pociągiem z Wrocławia i podróż jest naprawdę bardzo fajna, ale później ten pociąg się tak potwornie wlecze, że naprawdę, nie wiem, no biegiem, można się spocić, fakt, ale biegiem by było szybciej mi się zdaje. Niektóre momenty są tak tragiczne tam, że pociąg nie idzie więcej niż 20 na godzinę, a może i mniej. Ja miałem raz tą wątpliwość przyjemności jechania właśnie e, autobus, e, pociągiem e, z Kłodzka do Kudowy i serdecznie dziękuję. Jeżeli byście chcieli się w jakiś sposób jeszcze dostać właśnie z tego Wrocka, dajmy na to, z Wrocławia do Kudowy, bardzo fajne są połączenia także do Kłodzka, ale wysiadajcie na przykład pociągiem jadąc, już od razu wysiadajcie na stacji Kłodzko-Miasto. Nigdy na Kłodzko-Główne, ponieważ na Kłodzku-Głównym nic nie ma. Tylko Kłodzko-Miasto. I tam jest akurat dworzec autobusowy i z tego dworca możecie się dostać właśnie już troszeczkę dalej. Ale przyjmijmy, że te problemy nie będą dla Was zbyt duże, ponieważ wszystkie informacje macie w języku polskim. Schody zaczynają się dopiero wtedy, kiedy wysiadamy w kudowie i strzelamy drugiego karpia. Przede wszystkim chcemy zlokalizować przystanek autobusowy. I tu jest ząk. Przestanek autobusowy, można powiedzieć Kudowa Główna. Jest to autentycznie przystanek, jest tam mała wiata, trzy ławki bodajże. To jest wszystko. Do niedawna jeszcze informacji na temat czeskich autobusów tam nie było, ponieważ ktoś uporczywie to zrywał. Teraz ostatnio jak byłem, zauważyłem jest, także może, może będzie jak wy przyjedziecie. Jesteśmy w Kudowie, więc dla was krótka reklama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 Na różne tematy. www bez nazwy net. Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Naprawdę warto pamiętać o tym, że w Czechach dni wolne od pracy nie są tożsame z dniami wolnymi od pracy w Polsce. I tak jest właśnie w następującym e, tygodniu, który, który będzie. W poniedziałek i we wtorek w Polsce jest normalny dzień pracy, a w Czechach tego dnia wolnego od pracy nie ma, są dwa święta. W poniedziałek jest święto Cyryla i Metodego i jest wolne, a we wtorek jest drugie święto. Chodzi o rocznicę spalenia na stosie mistrza Jana Husa. I kto to był Jan Hus? Polecam jeden od odcinków z Pragi. Tam na pewno się dowiecie, kto to był HUS, a dokładnie odcinek, który tyczył starego miasta w pracy. Więc w jaki sposób możemy się odnaleźć? Przede wszystkim warto przed wyjazdem porobić sobie pełno notatek albo podrukować, nie wiem, zrzuty ekranu jakieś porobić. Właśnie tych wszystkich spisów. Jeżeli mamy możliwość zabrania ze sobą jakiegoś urządzenia, które jest w stanie się połączyć z internetem, to tym lepiej. Ja zwykle jak wyjeżdżam, mam ze sobą yy, smartfona, tudzież biorę ze sobą netbooka i po drodze, no fakt, kudowa może być wyjątkiem, yy, można bardzo fajnie się połączyć z netem i sobie co nieco jeszcze pościągać. Więc tak, pierwszy adres internetowy czeski to będzie izdni.cz i wpisujemy sobie w wyszukiwarce dowolnej j I z tego co kliknęliśmy na izdni CZ naciskam enter, rozwija się w ogóle inna strona, która brzmi www.izdni. pomylczka Czyli krótko mówiąc rozkład jazdy autobusów izdni żady to są rozkłady autobusów co zobaczymy na tej stronie na tej stronie zobaczymy bardzo fajną nie wiem co bardzo fajny pięć ikonek, sześć ikonek sześć bardzo fajnych ikonek która pierwsza przedstawia autobus i jest podpisana autobusy druga przedstawia coś a pociąg pancerny i jest to podpisane vlaki, czyli pociągi trzecia ikonka przedstawia autobus i pociąg pancerny i jest to wlak plus bus czyli wiadomo pociąg plus autobus Później jest coś na kształt pudełka do zapałek z dwoma czułkami, czyli kwadratowy żuczek taki, kolor nawet chyba zbieżny. I tam jest napisane MHD i to nie wcale chodzi o jakieś polskie HGW, tylko chodzi o mistni chromadni do prawu, czyli krótko mówiąc autobusy miejskie, w ogóle komunikacja miejska. Następne, co będziemy widzieć, to jest coś na kształt Chyba to wygląda jak tramwaj. I tam jest napisane MHD Praha, więc chodzi o komunikację miejską w miejscowości Praga oraz na następnym jest prawie że Bejing z dwiema bombami podwieszonymi, bez żadnego śmigła. Nie wiem, co to jest napisane. Jest Letenki. Letenka, kochani, to jest bilet lotniczy. Wstupenka to jest bilet na wstęp gdzieś. Izdenka to jest bilet na jazdę, czymkolwiek, na przykład i tak to, tak to wygląda. Czasami na bilety bardzo często się mówi listek. I teraz tak, kochani. Zakładamy, że jesteśmy w kudowie zdroju już, więc musimy sobie poszukać coś odnośnie autobusów. Klikam na pierwszy link, na pierwszy odkaz. Jest to autobusy i wylatuje nam fajne okienko, gdzie jest napisane izniziady autobusu, czyli yy, rozkład jazdy autobusów i bardzo ważne rzeczy, które zobaczycie tam i bardzo łatwe są do zapamiętania. To jest odkud, czyli skąd, to ja sobie napiszę pamiętajcie, nie stosujcie polskich znaków, nie stosujcie czeskich znaków, nie, nie stosujcie w ogóle żadnej diakrytyki. Program jest na tyle inteligentny, że sam rozpozna, o co wam chodzi, jeżeli nie, kto się zapyta. I piszemy Q do W przez normalne W, tak zwane dwoite W, ponieważ w Czechach te normalne W nie jest stosowane tylko jako V, właśnie jest. To jest tak zwane jednoduche W. Zdroj. Z, D, R, O, J. Zdroj. No to tak. Mamy skąd chcemy jechać. Następną rzeczą jest napisane kam, czyli dokąd. Mówi się na przykład tak w takim slangu czeskim kam desz, dokąd idziesz więc ewentualnie tu kam jedesz a kam jedeme, no jedeme do prachy więc py, ry, a, hy a udało mi się pracha napisać następnie na trzecie, trzecie miejsce do wpisywania jest napisane, byście to przestrzali jako Polacy pres, czyta się to przez i brzmi bardzo podobnie jak polskie przez i to dokładnie jest to samo przez co chcemy jechać bo czasami można y, ustawić sobie tak jazdę, że gdzieś tam wysiadamy jeszcze i, i możemy sobie dalej pojechać. Więc tutaj przez... zostawiamy puste. Program nam sam dobierze jest bardzo inteligentny. Następnie co mamy to jest datum. Datum to jest po prostu data. Ja sobie wpiszę, dajmy na to, że chciałbym podróżować od 5 lipca. Następnie mamy napis czas. A czas to znaczy czas. Więc o której godzinie? No i teraz sobie napiszemy, nie wiem, no dziesiąta, na przykład dwie, bo akurat tak miałam. Jest dziesiąta dwie. I teraz mamy dwa pola do zaznaczenia. Odjest i przyjest. Chyba tego tłumaczyć nie muszę. Jeżeli muszę, to odjazd to jest odjazd, przyjezd to jest przyjazd. Korzystajcie z funkcji odjazd. Następnie będzie jeszcze jedno pole wyboru, tym razem nie okrągłe a kwadratowe i w tym kwadraciku możemy sobie zaznaczyć coś, co się nazywa Pouze Przimas spojeni, czyli tylko połączenia bezpośrednie. Jeżeli takich połączeń nie będziecie mieli, po prostu nic Wam nie wyszuka, tak więc na razie lepiej zostawić to niezaznaczone. I naciskamy sobie przycisk HLEDAT, czyli szukać. Co się dzieje? Otwiera się druga, prawie taka sama strona, gdzie jest informacja do potwierdzenia. Mamy znowu e, izniżat, autobusy, czyli e, rozkład jazdy autobusy, odkud, skąd kudowa, zdroj, kam, pracha. Możemy to zamienić, jakbyśmy chcieli na przykład wrócić i to jest prochodzić, takie strzałeczki w jedną i w drugą stronę z tyłu. Znowu jest do zaznaczenia pouze przy ma spojeni tylko połączenia bezpośrednie. Potwierdzamy jeszcze raz, jeżeli musimy, może się pomyliliśmy datę i godzinę. Zaznaczamy, czy odjazd, czy przejazd. Wciskamy po raz drugi chledat. Wcisnęliśmy. Co się ukazuje? A ukazuje nam się coś bardzo fajnego. Ja nacisnąłem wyszukiwanie Skudowy zdroju i będziemy mieli napisane Kudowa zdroj w kwadratowym nawiasie jest gwiazdka oraz PL, co znaczy, że wiadomo, ten, to miasto znajduje się w Polsku w Polsce. I dokąd dobra. I mamy połączenie na przykład, skudowy zdroju o godzinie 10.05 i później jest to jest odjazd. Później mamy Nahod, autsty, więc nie chodzi o to, że tam są autystyczni ludzie. Tutaj chodzi głównie o to, że jest to autobusowe stanowisko, czyli przystanek autobusowy. Jest to w ten sposób liczone, ponieważ autobus podjeżdża czasami bezpośrednio na dworcu głównym autobusowym w naachodzie. I wtedy ludzie wysiadają, jak tutaj akurat w tym przypadku podjeżdżę na stanowisko numer 1 i tam można sobie po prostu wszystko to poznajdować. Właśnie, po czym można poznać, z którego stanowiska autobus odjeżdża? U góry, jak zobaczycie, w okienku jest na przykład napisane te 10.05, czyli o tej godzinie autobus odjeżdża. Później jest datum, to jest 5.07, odkut Odkud kam, czyli kudowa zdrój. W tym momencie przestup sam będzie, te przejście. W Nachodzie, bo nie ma bezpośredniego połączenia skudowy, znaczy tam jest chyba coś polskim autobusem, ale to w cholerę kosztuje. Yy, I wtedy możecie sobie bez problemu zobaczyć: jest PSI, czyli przyjazd, ODI, odjezd, i tam jest Pozn. To jest skrót od Poznamka, czyli uwaga, i macie napis 1. Z to jedzie. W razie czego możecie się spytać yy, kierowcy autobusu skudowy do Nahoda, to bardzo często Polacy tam jeżdżą, z którego stanowiska zaraz będzie jechał albo o tej godzinie tam na pragę i się dowiecie. A teraz właśnie. Ja mówiłem, że można od razu y, z tym biletem tak wystartować y, bezpośrednio skudowy do nachoda. Nie róbcie tego błędu, jak nie chcecie, że je, kupujecie bilet tylko do kudowy, możecie płacić w złotówkach do kudowy, albo w koronach. W złotówkach to jest 2 złote, w koronach jest 14 koron, na jedno wychodzi praktycznie. Yy, możecie od razu bilet kupić, jak macie korony, by byłoby to lepiej, do samej Pragi. Nieważne, że autobus jedzie tylko 8 km dalej, Wy możecie kupić do miejsca, w którym jedziecie bilet. W każdym autobusie. Tak jest. I tu bez problemów w ten sposób możecie to zrealizować. Jak to będzie wyglądać? Kupujemy ten bilet, wysiadamy z autobusu i nadajmy na to, że jadąc o 10.05 skudowy, o 10.25 jesteśmy już w nachodzie I tam wysiadamy. O 11.15 macie autobus do Pragi. I autobus o 11.15 przyjeżdża na stanowisko numer 1. Jest o 14.10 na miejscu. Jest to pra Praga Florence, czyli dworzec już międzynarodowy autobusowy. Moloch straszny. Tam się idzie troszkę pogubić, ale bardzo łatwo znaleźć wyjście. jak już się stamtąd wyjdzie, to już nie ma problemu. Więc kochani, 14.10 to jest To jest informacja taka, że całkowity podczas podróży to jest 4 godziny 5 minut, odległość prawie 160 kg i będzie was to kosztować, uwaga, 136 koron. Czyli tak, plus minus autobus to będzie 13,60. 60 już sobie do 14 to zaliczę. 14,21 zł, gdzieś tak na polskiej, około do 25. Tyle Was będzie kosztować przejazd z Kudowy do Pragi. Jak się poruszać po Pradze? O tym było w jednym odcinku o Pradze, więc raczej nie będę się powtarzał. Ci, którzy są zainteresowani, na pewno już to słuchali. Ceny się nie zmieniły, kochani. Ceny są takie same, jakby jeżeli chodzi o metro. I w ten sposób możemy się bardzo szybko dostać do Pragi. Więc strona jizdni CZ, czyli jizdni Żady, rozkład jazdy, jest zunifikowaną formą i możemy tam znaleźć kompletnie wszystko. Skoro mamy już praktycznie kompletnie wszystko, więc trzeba było znaleźć jakiś nocleg. A pamiętajcie, najlepiej to zrobić przed wyjazdem. I teraz liczyć się trzeba z, z, z tym, że Praga w te miesiące letnie będzie troszeczkę droższa. Ale powiem w ten sposób. Znajdziecie miejsca, które są dużo tańsze i miejsca, które mogą być po prostu do przenocowania. Już nie trzeba wypłacić. Płacić 2,5 tysiąca koron. Duże, duża kasa. Tylko możemy sobie zapłacić nie wiem, około 300 koron, czyli 45 do 50 zł to będzie. Eee, informacja jeszcze jedna, jeżeli chcecie kupować korony, aktualny kurs, bądź być może eee, jakoś tak było 16 z groszem tam. Czyli krótko mówiąc, za 100 koron zapłacicie 16 zeta. No 16,30 dajmy na to coś takiego. W ten sposób to wygląda. Eee, jak znaleźć nocleg w Pradze, nie znając dalej języka? Bo tutaj wytłumaczyłem, jest to akurat strona po czesku, ale w każdym chwili możecie sobie nawet przed planstratora to przepuścić. Mogą wyjść jakieś pierdoły, więc nie wiem. No, odkutkam datum, to chyba będziecie wiedzieć, o co chodzi. Znajdźmy Nocleg. A Nocleg znajdziecie pod stroną hotele.cz. o T E L E. CZ. Mówi się na to po czesku, pociągnąłem masę, przepraszam. I teraz po otwarciu strony. Mamy w pięknym języku angielskim napisane Hotels in Prague. No dobra, w porządku. Przecież nie wszyscy mówią po czesku, a jeszcze tym bardziej po angielsku. Ale jest taka fajna flaga polska. I klikamy na tą flagę. Poczekamy chwileczkę. Praga noclegi, hotele w Pradze. I kochani, mamy wszystkie informacje potrzebne w języku polskim. Teraz wybieramy sobie termin, jaki nas interesuje. Następnie Jaki pokój wyszukujemy? Dla ilu osób? Następnie możemy zaznaczyć, jaka ma być maksymalna cena za osobę za noc. I to możemy sobie sprawdzić w PLN-ach polskich, w czeskich koronach, w euro, w funtach brytyjskich oraz w amerykańskich dolarach. Jak chcecie, tak możecie to robić. Ja najczęściej sprawdzam w koronach, więc myślę w koronach, dlatego Dlatego dla mnie jest to prostsze. Do wyboru mamy typy i standardy. Więc tak, jeżeli chodzi o typy, mamy hotel, apartament, pensjonat oraz to, co chyba wszystkich będzie bardziej najbardziej interesować, no pod warunkiem, że e, nie jedziemy na przykład z rodziną, tylko z jakąś grupą znajomych, a każdy się lubi szlajać po hostelach. Ja na przykład uwielbiam, bo super się ludzi z całego świata poznaje. Możemy wybrać także hostel. A standardy zaczynają się od 2 przez 3, 4 aż do 5 gwiazdek. Sześciu gwiazdek nie ma, 6 jest tylko w Dubaju. Strona Hotele CZ niestety nie zawiera informacji o hotelach w Dubaju. Teraz mamy do zaznaczenia Praga Centrum lokacja. I mamy informacje, możemy sobie zaznaczyć, są pola wyboru, czy chcemy być w centrum Pragi, a to akurat jeszcze się dzieli na Hradczany, Stare Miasto, Nowe Miasto czy Małą Stronę oraz blisko centrum chcemy być czy poza centrum. Jaka jest różnica? A no kochani, różnica jest kolosalna, ponieważ im dalej od centrum, tym jest taniej. Tak jest z żarciem, tam jest, tak jest z piciem, tak jest z parkowaniem. Taka jest główna zasada. I proszę się nie zrażać tym, że w wielu przypadkach możecie znaleźć coś tanio poza centrum Pragi, na przykład 12 km od samego centrum, ponieważ w ciągu 30 minut jesteście w stanie się tam dostać metra. I to naprawdę bez żadnego czekania. Metro jeździ bardzo szybko, bardzo często wsiadacie po prostu, ładujecie swoje 4 litery i znajdujecie się po prostu wszędzie tam, gdzie chcecie. Wpisujemy, szukaj. Znaczy naciskamy szukaj i znajdujemy informacje, które nas interesują. Na tej stronie za pomocą odpowiednich formularzy możemy dokonać rezerwacji. I teraz jak chcecie, ile zapłacić, to jest, to jest wszystko, zależy od Was, od Waszego portfela, od Waszych możliwości finansowych, ale można znaleźć bardzo fajne hostele, które nawet w tym o to są oblegane hostele, także trzeba naprawdę się informować i rezerwować, żebyście nie zostali czasem w nocy na ulicy w Pradze. O ile nie będzie padać, to jest luksus, bo naprawdę Praga w nocy jest wspaniała. Można się naprawdę do białego rana włóczyć, ale w końcu to zmęczenie nadejdzie. Więc warto jeszcze zarezerwować to przez internet. Dostaniecie odpowiedź. Niektóre noclegi są gdzieś w granicach nawet dwunastu. Tylko 12 zł, przeliczając na złotówki, za noc, za łóżko. Wiadomo, hostel jak hostel. Ty śpisz obok Pierdzie Australijczyk, jakiś skośnooki leży jeszcze na PlayStation, zasuwa na Portable. Obok jakiś może być muzułmanin. Tylko trzeba zwracać uwagę, czy nie jest owiązany czymś, jakimiś takimi czerwonymi pałeczkami i nie będzie dar ryja Allah Akbar i, i no później ten hostel może zniknąć akurat z mapy hosteli tak naprawdę muzułmanów jest w Pradze bardzo mało muzułman bardzo dużo znajdzie się Azjatów jest ich naprawdę za nie u huk. na drugim miejscu są Rosjanie momentami czujecie się jak na placu czerwonym w Moskwie a szczególnie w okolicach centrum. Później będą w podobnych proporcjach Włosi, Niemcy. Czasami usłyszycie takie słowa dość znane Franek, kurwa, chodź! To będą Polacy. Nie wiem dlaczego, ale w wielu przypadkach właśnie coś takiego słyszałem. No my jesteśmy tacy impulsywni po prostu. My lubimy się wołać, Franek do siebie krzyczeć. No, właśnie, krzyczeć. Kochani, sprawę hoteli mamy już załatwioną. No dobra, ale teraz, dajmy na to, no ja na początku mówiłem o tym, żeby mieć ze sobą jakieś urządzenie, które będzie miało Wi-Fi i jakąś przeglądarkę internetową. Te strony, o których mówię, to nie są strony, które są zbudowane jak i na jakichś dziwnych skryptach jawowskich, że one się będą sypać. Nie jest to zdrowy, prosty HTML. Będzie chodzić na wszystkim praktycznie na wszystkim będzie, na zegarkach Wostoka będzie chodzić, na kuchenkach Master Cooka. powinno na pralkach Gorenie także działać. Nie jestem pewien odnośnie sokowirówek firmy Miele, ponieważ do końca nie jestem przekonany czy to się mówi Miele, czy też mówi się tak jak się pisze Miele. Bo się zastanawiałem, czy ta sokowirówka mieli, czy ona po prostu umila. No albo Ariston na przykład też bardzo pięknie działa, Wszystk, cały sprzęt, ja to testowałem na właśnie przeglądarkach internetowych, Był to, były to przeglądarki Opera najczęściej, na Windowsowym Internet Explorerze mobilnym także robiłem, ja jestem właścicielem smartfona Kaiser tak zwany tytan dwójka i to bardzo pięknie tam wszystko można sprawdzić. Jeżeli nie, zawsze mam malutki netbook ze sobą gdzieś tam w bocznej kieszeni. To jest maleństwo wielkości zeszytu, także otwieram i zaczynam szukać. No ale dobra, w porządku, kochani, no jesteśmy w tej Pradze i kuźwa... A jakieś hotspoty dla niewtajemniczonych powiem, że to są miejsca, punkty dostępowe z internetem. Nie ma żadnego problemu. Odnośnie hotspotów jest bardzo fajny adres, który nazywa się bez żadnego www, ale to też podam, wifi.lupa.cz I na tym możemy sobie znaleźć wszelakie hotspoty w Czeskiej Republice. Po prawej stronie na górze znajdujemy coś z taką lubką na czerwonym tle. Jest tam napisane wychledawani, czyli wyszukiwanie i wpisujemy, tam jest menu wyboru, obec. Obec to jest miejscowość. Nie to, że jestem obecny. Nie, nie. To jest to miejscowość. I jak tam wejdziecie, będziecie mieli napisane, że to rozchoduje. Czyli po prostu nie zależy Wam. Nie, Wam zależy, więc wyszukujecie Praga. Yy, przez G nie znajdziecie. Znajdziecie tylko przez H. Szukamy Praha. Następnie to jest yy, drugie menu do wyboru. Jest to typ umieszczeni. Czyli rodzaj umieszczenia. I kiedy to klikniecie, to już możecie doznać y, trzeciego karpia, bo jest rozchoduje administratywni budowa, autoserwis, banka, bar, benzynowa pumpa, bilardowy bal, bytowy dum, czekarna, u lekarze, liwadlo, hostel, hotel, hratka, warna itd, a tak dal, dal. Słuchajcie, zostawcie to zawsze na i będziecie mieli spokój. Tak samo poskitowatel i w nawiasie SIT. Poskitowatel to jest ten, który dostarcza Wam. Dostarczyciel Nie musimy nic więcej Wciskamy odeslat Czyli wysłać Nigdzie tego nie znaczy Wy to wysyłacie do głównego serwera Te zapytanie I za chwilę wylatuje bardzo fajna ramka W środku są wszystkie hotspoty napisane Przede wszystkim w pierwszym punkcie Znajdziecie nazwę, czyli nazwę hotspotu W drugim znajdziecie Na jakiej ulicy to jest trzecim i tam jest ulica napisana. No, ulica to jest ulica. Później jest obec, czyli miejscowość. Następnie jest napisane, jaka jest to sieć, czyli jaka jest to sieć. I tam będzie na przykład hotel czy coś takiego. Jeżeli będziecie mieli problem ze znalezieniem, szukajcie jakichś informacji, znaczy jakichś McDonaldów, KFC, tam gdzie tą kawę taką drogą parzą strasznie, bo że Starbucks, o właśnie, w Starbucksie, tam jest wszędzie net. Koło wszystkich Hard Rock Cafe na Malem, na, na na małym rynku, właśnie w samym centrum Pragi, tam to jest. Przy wielu hotelach znajdziecie net, który jest po prostu niezabezpieczony. Jest to wyżej, nieprzystupny, przy, czyli publicznie dostępny. I za pomocą tego internetu możecie sobie wszystko, wszystko, ale to dokładnie wszystko posprawdzać. Także z Wi-Fi mamy kłopot z głowy załatwiony. No, kochani, a teraz jak to wygląda z cenami. Więc tak, relatywnie w Czechach piwo jest wszędzie tanie. Miałem mówić o jedzeniu, tak? Ale przecież przed przyrządzeniem posiłku zawsze się pyta, kelnerka czy kelner, da też nieco kpiki? Czyli napijecie się czegoś? Więc oczywiście możecie sobie zamówić piwo, jeżeli jesteście fanami napojów gazowanych o smaku kola i tutaj są dwie przodujące firmy, w której jedna szczyci się czerwonym kolorem, a druga niebieskim, to pamiętajcie o tym, że pół litra piwa jest zawsze tańsze niż 0,2 właśnie napoju koloidalnego. Także Coca-Cola, bo Pepsi zawsze będzie droższa w malutkiej butelce niż właśnie ten śmieszny napój piwny. Dlaczego tak jest? Sprawdźcie sobie, albo kiedyś posłuchacie w 420, ile jest browarów w Czechach. No to wtedy będziecie wiedzieć. A jest tego od groma. No więc tak. Samo przyjęcie zamówienia w Pradze, czy też w ogóle złożenie zamówienia nie nastręcza żadnych trudności. Ponieważ tak jak w większości miast, większych, to jest praktycznie no, w każdym większym mieście, licząc od miast powiatowych na przykład, będziemy mieli w cenniku, w idealnym listku, czyli w tym menu, to się nazywa idealny listek, listek i będziemy mieli tam napisy najczęściej po czesku, Będą po angielsku, mogą być po niemiecku na przykład. Zależy w której części jesteście. Po polsku też się zdarza, ale rzadziej. Ale po angielsku już na pewno się tam dokumacie, o co, to, o co tam wszystko biega. No i tak. Wszystko zależy od naszej gotówki. Możemy się stołować w restauracjach, które są położone blisko rynku mmm, Starego Czyli tego staromieskiego Namiesti, tam gdzie jest Orloj, gdzie jest pomnik Husa Chodzi o stare Miasto Ale tam ceny są Naprawdę wysokie Jeżeli chcecie tam zjeść To za osobę wychodzi No gdzieś tak około tysiaka Tysiąc koron Czyli mówiąc w języku polskim Ponad 160 zeta To jest z piwem, z obiadem Naprawdę fajnym obiadem, ale niestety drogim więc należy się przemieścić gdzieś dalej. Kilka ulic dalej wystarczy i to spada już o połowę. I w ten sposób właśnie można znaleźć restaurację, gdzie jesteśmy w stanie we dwie osoby najeść się za 600. Za 600 koron, czyli jeden posiłek 300, 300 koron. Polecam na początek po tym piwie, jak sobie będziecie mieli, zamówić czesneczkę. Czasneczka, jest to zupa czoskowa. Rosół na, na wywarze najczęściej wołowym, może być też drobiowym, czyli albo, albo to jest kurzeci, to znaczy ten drobiowy. Ewentualnie będzie wołowy, czyli chowiezi. I na tym, na tym wywarze jest właśnie zupa wciskany jest tam czosnek, jest tam troszeczkę chrupek nawrzucanych, no chrupek chleba smażonego po prostu w kostkę pokrojonego, taki grzanek, o właśnie, słowo mi uciekło. Do tego koniecznie dają tarty ser. bo on się tak fajnie rozpuszcza, gluty Wam się piaszcze ciągną z tego. Naprawdę rewelacyjna zupa, do tego trzeba jeszcze z dwa piwa wypić, albo jakieś inne rzeczy, albo coś innego zjeść jeszcze, ponieważ tym czosnkiem będziecie ziali. Ale to jest rewelacyjna sprawa. Jeżeli na przykład będzie bardzo kiepska pogoda, a wy akurat, no trafi wam się w ten sposób, że wyjedziecie do Pragi, czy w ogóle do jakiegoś czeskiego miasta, no to trzeba będzie po prostu się czymś rozgrzać. A najlepiej się rozgrzeba właśnie taką zupą czosnkową, tą czesneczką. Później możemy mieć... Ochotę coś zjeść. A więc tak, polecam, polecam typowo czeską kuchnię, ponieważ to jest kuchnia bardzo syta. Fakt, że potem trzeba mieć trochę odpocząć, ponieważ człowiek po zjedzeniu obfitego posiłku czeskiego, tradycyjnego, ma kłopoty z szybkim poruszaniem się. Ale zawsze można się wziąć na ławeczce, popodziwiać widoki albo na słuchawkach puścić sobie podcast. No i teraz jak to z tymi daniami typowo czeskimi jest? Przede wszystkim w daniach czeskich są knedliki, ale trzeba pamiętać, że są knedliki i są knedliczki. I to nie chodzi wcale o to, że mówię, że są knedliki jako Czesi i knedliczki jako Czeszki. Knedlik, jako taki już kiedyś mówiłem o knedlikach. Jest to twór, który wygląda jak niedogotowana bagieta, niedopieczona i to się grzeje na parze. Mogą być na przykład szpekowe knedliki, tam są kawałki boczków, to wszystko, w to rewelacyjnie smakuje. Do tego możemy sobie zamówić na przykład swiczkową na smetanie. Swiczkowa jest to kawałek polędwicy który jest w sosie jest sos mięsny, łącznie z warzywami, to jest wszystko miksowane, tak jakby to jest jedna gładka, taka mazi, to mazią jest to oblewane. Przepraszam, tym sosem jest to oblewane. To jest ponać dobre, ja tego nie cierpię, ponieważ jest tam dodane, są tam dodane dwie rzeczy, które mnie po prostu odsuwają od tego niesamowicie, a mianowicie jest tam troszeczkę żurawiny na to miejsce i rzucone oraz bita śmietana, tak zwana szlechaczka. Do tego wszystkiego jest kawa cytryny. Tą cytrynkę sobie wyciskamy. To jest ponoć bardzo dobre jedzenie. Wiele osób, które tutaj z nami są Polakami, twierdzi, że jest to naprawdę bardzo fajne i są fanami swiczkowej, ale no niestety ta żurawina, ta, ta, ta bita śmietana jakoś do mnie nie przemawia. Ale zawsze możemy sobie zamówić na przykład już nietypowo czeskie żarcie, ale żarcie czesko-węgierskie, czyli gulasz. I gulaszy jest także multum. Polecam wołowe gulasze, które są naprawdę bardzo dobre. Jest to gęsty, niesamowicie bardzo ciemny, taki ciemnobrązowy sos. Mięso wołowe, do tego aromatyczne, bardzo pyszne, do tego najczęściej jest albo na górę nasypana jeszcze w plasterki pokrojona cebula surowa, biała tudzież czerwona. Do tego możemy zjeść także knerwika, bo wszystko co ma sos to jest do zjedzenia z klantnikiem. Ale możemy do tego w sobie także zamówić tak zwane bramboraczki. A bramboraczki to jest nic innego niż za mały i za wysoki placek ziemniaczany. To jest naprawdę bardzo rewelacyjna sprawa, te bramboraczki możemy sobie do tego jeść, świetnie smakuje. Mało tego, są pokarmy, przy których możemy sobie zamówić, dajmy na to, frytki, ale zamiast frytek polecam Wam ameryckie brambory, czyli ziemniaki amerykańskie. I to wcale nie chodzi o to, że one są importowane ze Stanów Zjednoczonych, tylko chodzi o to, że ich kształt jest dość dziwny. Jest okrojone na 8 części, normalnie ziemniak, średniej wielkości, on jest w łupinie i to jest wszystko smażone na głęboki mody ktoś by powiedział, no przecież noc, o, o czym on gada to jest tak samo jak frytki oj nie kocham, to smakuje zupełnie inaczej niż frytki to jest rewelacyjne żarcie i do tego możemy sobie pełno takich rzeczy pozamawiać no i oczywiście obowiązkowo drugie piwo odnośnie piwa jeszcze za chwileczkę pamiętajmy o jednej rzeczy w wielu lokalach ale głównie w mniejszych miastach niż Praga, jest jedna zasada, że dopóki nie powiecie dziękuję, to będą Wam po wypiciu jednego piwa przynosić następne. A zostawią Wam gdzieś na stole jakąś karteczkę w mniejszych restauracjach i tam będą dziwne jakieś kreski ustawiać. To będzie oznaczało, ile czego zamówiliście. Jeżeli jesteście palaczami, to pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Papierosy w Czechach są droższe, droższe niż w Polsce. Więc warto kupić papierosy w Polsce, jadąc do Czech. Jeżeli chodzi o jakieś ilości, które można przewieźć, no tym się nie należy martwić. Warto przy sobie mieć dowód zakupu po prostu. Jeżeli celnikowi by coś jakiemuś pogręć, no, pogręćnika, teraz już nie będzie, ale celnikowi by coś do uba strzeliło, nieważne czy polskiemu, czy czeskiemu, żeby coś tam zacząć kontrolować i wtedy znajdzie u was na przykład dwa pakiety. Nie, nie, to, to nie są wyjazdy gdzieś tam, kurcze poza Schengen. To jest wszystko w Schengen, także spokojnie możecie to wieść. To jest na Wasz na was użytek. Warto się zaopatrzyć na prawy w papieros. Jeżeli jesteście fanami mocniejszych trunków, no to ja czeskich mocniejszych trunków, typowo takich wódkowych, nie polecam. Czesi nie są słynni z tego, że potrafią robić dobrą wódkę. Z dobrej wódki słyną Polacy i Rosjanie. Czesi są znani ze śliwowicy, z win, a przede wszystkim z winnic, które znajdują się na Morawie. Rewelacyjne wina są tanieczyście, wina wytrawne, półwytrawne i wina naprawdę także nie są drogie. Lampkę wina możecie sobie także do posiłku zamówić. To będzie cena około 20-30 koron, czyli licząc ja już liczę tak po swojemu, czyli u mnie jest 15 groszy za, za koronę, bo ja w drugą stronę sprzedaję, więc to wychodzi jakieś 3 do 4-5 zł za, za lampkę, za 20, za dwusetkę, tą dwójkę tak zwaną. Bardzo często pije się wina wytrawne z wodą mineralną. Robi się tak zwaną szprycę, czyli delikatnie się tam opija, bierze się tą dwusetkę wina w kieliszku i do tego się dolewa wody mineralnej albo właśnie kupuje się jakąś Coca-Cole albo Pepsi. I z tym także można to wypić. Telefon dzwoni. Halo? Halo, dobry dzień. <laughs> Yo, problem. Ja na schle. Tak to jest, jak telefonu się nie wyłączy, i, i później jakiś ktoś przez pomyłkę zadzwoni. No cóż, yy, skończyliśmy na alkoholach yy, typu wódka. Więc tak, wódki jako wodki odradzam. Smakuje to potwornie. Ale jeżeli chcecie spróbować jakiś innych alkoholowych, wysoko, wyżej procentowych niż piwotrunków, więc polecam Wam wszystkie likiery, które są. I tak możecie otrzeć się o zeleną, czyli o likier, czyli tak zwaną zieloną, czyli o likier miętowy. Możecie także wypić broskwową czyli brzoskwiniówka. Są to likiery, najczęściej do 14% i też trzeba pamiętać właśnie, że żołądek to nie San Francisco. Trzy piwa, do tego dwie zelene i jest pozamiatane bardzo często. A szczególnie w takim upale. To robi swoje. Naprawdę potrafi człowieka, człowieka pozamiatać. Więc z umiarem akurat można, można to wypić. Jeżeli chodzi o czeskie alkohole, takie bardziej pod podbrędy, whisky, no to jest bardzo fajna brandy, która się nazywa Stara Myśliwecka, czyli Stara Myśliwska, i tam właśnie jest takie, właśnie typowo czeskie brandy, bardzo fajnie smakuje, co jest akurat dobre na, na zimne dni w Pradze, które akurat teraz chyba nie nastąpią. Możemy się napić wódki, która czeska wódka ma 38%. Tutaj 40 to raczej jest albo importowana z innych krajów, albo bodajże jedna wódka, która też w smaku jest magiczna, nazywa się 40 i ma tyle samo procent. Więc y, tą wódkę, y, taką taką kolorową jeszcze, na bazie tak jak Jägermeister niemiecki, to jest becherowka. I tą becherowkę naprawdę polecałbym kiedyś spróbować, napić się 25 gram tej wódki, jest to robione z 40 kilku różnych ziół. W smaku początek, jak żołądkowa gorzka, a później bukiet smaku się poszerza. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Takie 25 gram warto, warto będąc w Czechach spróbować. Więc tak, jedzenie, żarcie mamy załatwione. Jeżeli chodzi o toalety, no to toalety, to najczęściej możecie na bezczelnego na przykład skorzystać z toalety. W różnych miejscach, gdzie, znaczy tam gdzie jest WC napisane, albo Weżejny Zachód. Weżejny Zachód to jest toaleta publiczna. I kilka takich na pewno znajdziecie. To jest najczęściej przy przystankach metra, właśnie na stacjach metrach. Opisane także bardzo często, yy, a znanym w, całej, w całym świecie oznaczeniem dwuliterowym WC, czyli ten właśnie water closet. Yy, możemy także, jeżeli nas przypili na mieście a często tak jest, yy, znaleźć toaletę w jakimś lokalu i wtedy warto na bezczelniaka jak taranem yy, wejść i po prostu bezczelnie po angielsku poprosić, najlepiej nosowym akcentem takim yy, poprosić o klucz, I trochę jak Wałęsa zabrzmiałem teraz, i właśnie takim takim nasowym akcentem oni wam dadzą, nieważne, że nie jesteście klientem, ważne, że mówicie po angielsku i dostaniecie klucz, skorzystacie z tej toalety, jeżeli toaleta jest zamknięta na klucz, tak jak na przykład zdarza się w restauracji Starbucks. Ostatnio, ostatnio właśnie, skąd wiem, jak to się, dlaczego tak to się robi? A no, Przemek Siemion, pozdrawiam Przemku z Hochlandera, z Holandii. Na Bezczelnego w Pradze, jak byliśmy, w ten sposób skorzystał z talety. Zaczął mówić bardzo szybko po angielsku. Kobieta baraniała, czyli po raz kolejny karp strzylony. I w ten sposób mógł mógł spokojnie oddać się relaksy, relaksacyjnemu, relaksacyjnej czynności, jaką jaką jest właśnie pozbycie się nadmiarów płynu w organizmie. No cóż, praktycznie mamy wszystko za sobą, ponieważ dojechaliśmy, zjedliśmy, teraz tak. Chcemy się pobawić. Możemy chodzić po różnych lokalach. Jest pełno lokali, także na starym mieście lokali ze striptisem. Mówię tak, jakbym był. Akurat nie, to wiem z opowiadania. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli chodzicie do takich lokali, proszę, chodźcie w większej grupie niż dwie osoby. A to tylko z tego powodu, że będą, mogą być problemy. Bo to, wiecie, pijany Polak, półtorej komandosa, a te lokale najczęściej są trzymane przez osoby, które mówią z dziwnym wschodnim akcentem. I taka jest prawda, także na to trzeba uważać. Jeżeli jesteście fanami muzyki jazz i lubicie okolice jazzu, to w okolicach Pragi znaleźliście się jak w domu. Praga tętni jazzem i wieczorem są odbywane koncerty na żywo. Możecie przyjść do knajpki, siąść. Jest zespół, który gra jazz, śpiewa jazz. Klimat niesamowity, naprawdę można się Wybawić. Jeżeli chcemy zaszumieć yy, w sposób taki bardziej intensywny, czyli krótką więc dużo piw kupić, dużo się napić i wtedy już hulaj dusza, piekła nieba, także możecie skorzystać. Uważajcie wtedy na policję, zawsze miejcie ze sobą dokumenty. Brak dokumentów oznacza tysiąc koron kary, czyli jesteście 1160 zł w plecy, od razu, na dzień dobry. I to nie ma tłumaczenia, że jestem z Polski. Czy w ogóle jestem z Ugandy, z Chile, z Kamerunu, z United States of America, tudzież nie wiem. Bo po prostu nie ma tłumaczenia, nie ma zmiłuj, bolicie jak zamydło. Tysiąc koron kosztuje brak dokumentu tożsamości przy sobie i o tym naprawdę trzeba pamiętać a propos tego większego wyszumienia możecie kupić w jakimś markecie, w jakimś sklepie są żabki, prawie tak samo jak po polsku się pisze też żabka tam jest w miarę tanie piwo, możecie sobie to piwo kupić, pamiętajcie, że kupując piwo w butelce, musicie do ceny piwa doliczyć jeszcze 3 korony jest to z, po prostu zaliczka za ten zalocha, jak to się mówi kaucja, o, kaucja yy, zwrotna za butelkę Automaty są najczęściej do piwa, do butelek po piwie możemy te butelki oddać później i odda nam ten automat nie pieniądze, tylko odda paragon i z tego, dzięki temu paragonowi przy Kasie, jak wejdziemy do przyległego sklepu, możemy pieniądze z powrotem odzyskać. Tak to, tak to wygląda. Cena piwa normalnie w Czechach to jest w takim mieście jak Praga. Bo tutaj u nas w nachodzi lokalne piwo Primator. To jest 17 koron. W sklepie bym to chyba za 15 kupił. Ale w Czechach zależy od punktu. Jest to od 35 koron do 60-70. Zależy gdzie jesteśmy. W Hard Rock Cafe, tak dla przykładu, za ulubionego przez Roberta Kesslinga Staropramena zapłacimy 36 koron. Czyli krótko mówiąc jest to około 5 złotych. No, pięć, prawie sześć zeta będzie. Eee, a za stelle, stel, stella artro, artua, coś takiego, to to, to jest, nie wiem, jaki, z jakiego kraju, to chyba holenderskie piwo, coś mi się zdaje. Za tą stelle musicie chyba zapłacić sześćdziesiąt albo siedemdziesiąt koronek, cóż jest prawie dyszka. Więc warto warto sobie jakieś czeskie piwa wybić. Mało tego, jeżeli dojdziecie gdzieś tam dalej, będziecie mieli tańsze piwo, nawet po dwadzieścia sześć koron i to praktycznie na chradczanach znajdziecie. I takie są ceny. Jeżeli chodzi o żarcie, już mówiłem, mniej więcej ile to kosztuje. Jeżeli macie mniej pieniędzy, a chcecie się stołować, zawsze znajdziecie jakąś knajpę, gdzie serwują e, azjatyckie żarcie. Są to najczęściej nie Chińczycy, tylko Wietnamczycy. Jest to robiony szybko, typowy fast food. Możecie się tym nażreć, jak, jak Holender. E, za 80 koron już macie na przykład kung pao, czy cokolwiek tam. Najdroższa skaczka, Bo bo to, to jest pięknie przyrządzone, ale naprawdę trochę trzeba za coś zapłacić ponad 100 na pewno, 100 koron eee, a nawet chyba więcej, 150 eee, do tego osobno ryż się płaci właśnie takie, takie inne rzeczy, tam możecie się także piwa nabić, nie wietnamskiego, czeskiego oczywiście, no i, no i w ten sposób możecie porobić eee, jeżeli chodzi o ktoś mnie tam zapytał właśnie w mailu mm, o przewodnik po piwach, ja postaram się coś takiego przygotować, ale jest to bardzo ciężkie jak mówiłem, jest tego, jest tego zatrzęsienie i huk i będzie problem po prostu trafić do polskiego odbiorcy, porównując to z polskim piwem, ponieważ to z polskim piwem nie, nie ma porównania. Czeskie piwo jest zwykle słabsze. Ja typowo jak działam typowo jak statystyczny trzech i ja wolę sobie na przykład napić dziesiątki czy też jedenastki 11 stopni piwo. To jest te słabsze piwo. I to piwo mogę wypić 6 i dalej mogę sobie fajnie funkcjonować. Natomiast już jak się pije te dwunastki, one są troszkę mocniejsze, no to, to szybciej przy takiej cie, cie, ciepłocie, te ploty, jak to powiedzieć, jak to, jak to będzie po polsku, przy takiej temperaturze panującej jak, jak na dworzu jak teraz, to rzeczywiście może, może być troszkę destrukcyjne. Trzeba sobie pamiętać także o tym, że kiedy już znajdziemy miejsce, w którym będziemy noclegować, możemy sobie ułożyć plan naszej wycieczki. Może być to plan między poszczególnymi pamiątkami kulturowymi, zabytkami, albo też między poszczególnymi barami. Chociaż z tymi barami to nie trzeba się trudzić, ponieważ same co chwila aż się rzucają na Ciebie i można co w sobie wejść i spróbować. Na przykład aha, tego piwa w tym barze jeszcze nie piłem, idę dalej, nie? I w ten sposób, a pod koniec dnia, no to myśleć tylko w ten sposób i mniej więcej tak to by wyglądało, ale Boże, Wolny kraj możemy robić co chcemy. Prawie. Więc tak, warto pamiętać o tym, że na tej stronie Izdni.cz jest także rozkład komunikacji miejskiej i tam możecie sobie do pliku PDF wyeksportować, albo też tam jest ikonka młotka PDF, także to Wam się otwiera od razu plik PDF, albo możecie go ściągnąć, możecie to wydrukować, zapisać na jakimś urządzeniu, cokolwiek, i macie rozpiskę poszczególnych linii. Przydaje to się, ponieważ w szczycie to jest wszystko bardzo ładnie zrealizowane, ale po 22 już jeżdżą rzadziej te pojazdy, a jazda taksówką po Pradze no to jest ekstrawagancja, krótko mówiąc, no liczą jak za zbożem. Także nie polecam taksówki, lepiej sobie gdzieś przejść, a jeżeli będziecie naprawdę gdzieś daleko mieli, znajdziecie wszystko kompletnie na tych stronach. Jeżeli byście mieli jakieś problemy z tym, co powiedziałem, napiszcie albo odpiszę, w co wątpię, akurat wolę, wolę nagrać, zawsze to szybciej jest, ponieważ więcej osób to usłysza, a po co do kogoś pisać w wklej te maile, tak jak teraz nazbierało się kilka podobnych pytań, więc dlatego atakuję. Aha no i a propos atakowania słuchajcie kochani, a więc tak podjąłem decyzję, że będę robił konkurencję prawie konkurencję retroradio. o cóż chodzi, Retro Radio robi świetną robotę o starych czasach, o dawnych czasach, o, no dla niektórych o zamieszłej przeszłości a dla niektórych tak jak dla mnie na przykład Czere Trasów, no jest to, nie jest to tak odległa przeszłość, to po prostu jest nasza młodość ja ze swojej strony, tak jak mówiłem w którymś podcastofonie, będę, mam za myślę, zrobić podcast o grach, ale doszedłem do wniosku, że gry tylko z platformy Nintendo DS to będzie mało ponieważ to może zaciekawić tylko tych słuchaczy, którzy są młodsi ale z kolei, z drugiej strony patrząc na to, DS nie jest taką konsolą, która ma wypasioną grafę w zrozumieniu grafikę czy jakieś takie, jest bardzo multimedialna to jest prawda, Dodatkowy ekran i mikrofon robią cuda, ale są to takie gry po prostu nawiązujące bardzo często do starych gier. i właśnie o czymś takim chciałem opowiadać Planuję, planuję coraz bliżej, już to się już nadchodzi wielkimi krotami Podcast o tematyce growej, o retrogrowej Gdzie będziemy mówić o grach z komputera spektrum nawet Atari, czy też gry z Pegasusa, czyli u nas Pegasusa to normalnie był NES, tak zwany Nintendo Entertainment System, czy ze SNES-a, różnych takich dziwnych platform. O Amidze będzie sporo, będzie muzyka scenowa z Amigi, będą informacje o ludziach, którzy to tworzyli, ponieważ ja byłem swego czasu dość mocno zaangażowany w scenę Amigową, i jeżeli Xtend mnie, Extend mnie słyszy w tym momencie, wątpię, czy on słucha podcastu z trzech, to pozdrawiam Extenda. Kto to jest? A to jest wspaniały kompozytor muzyki na Amigę. Ktoś na pewno z naszych, z moich słuchaczy będzie wiedział, o kim mówię. Także Extend, pozdrawiam jeszcze raz. No i teraz, kochani, moje pytanie w związku z tym, czy Mam do tego robić nowy podcast, nową stronę, czy też mogę to umieszczać na stronie 420? Powiem szczerze, że wolałbym to wrzucać na 420, ponieważ dla mnie to będzie prostsze, a więcej takich rzeczy, no. no wiadomo, że będzie trochę rozsypane, bo tu będzie jakaś retrogry, tutaj moje, moje marudzenie. Chociaż nie jest, z drugiej strony to jest, skończy się na jednym, na moim marudzeniu. No i wszystko. Z informacji takich jeszcze o około podcastowych chciałbym powiedzieć, że 250 odcinek polskiego Detroit i 250 odcinek opublikowany przez Łukasza Witkowskiego z Detroit już wyszedł. 30 czerwca wyszedł, czyli dokładnie w 5 lat po tym, jak powstał. Więc Łukaszu serdecznie pozdrawiam serdeczne gratulacje tak jak tobie napisałem ja słucham polskiego Detroit od początku bardzo to lubię chociaż wielu części nie rozumiem bo to po prostu na no, Detroit to nie Czechy chociaż kłannik i Patrick według mnie no gość niesamowity lubię o nim słuchać o takich ewenementach serdecznie pozdrawiam gratuluję 250 odcinka Czekam już na 251, później będę czekał na 252, później czekać będę na 503 i tak dalej, i tak dalej, aż do momentu, dopóki przestanę czekać, krótko mówiąc. Łukasz opublikował także znakomity kawałek, który według mnie stał się hymnem polskiego podcastingu. A fragment, a dlaczego fragment? Bo praktycznie każdy podcast już to gra, więc nie będę. Przedłużał u każdego innego, to słyszeliście, fragment tego, te, tego kawałka, tej piosenki słyszeliście w początku w Intrze do 420. Więc, tak, kochani, jeżeli jakiegoś tematu jeszcze nie poruszyłem, bo wyczerpać go na pewno nie wyczerpię, bo bym musiał, nie wiem, jakieś kasania zacząć pisać. Jeżeli chcecie czegoś się dowiedzieć, piście. Czechy naprawdę nie gryzą A tak jak napisałem właśnie do jednego z moich słuchaczy Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy Nie używajcie słowa Szukam W głębi, w głębi Czech Ponieważ tu w terenach przegranicznych To przejdzie, oni będą wiedzieć że to jest po polsku właśnie Co to znaczy to szukać Później mogą tego nie wiedzieć Może dojść do mniej lub bardziej niekomfortowych sytuacji A po co sobie komplikować życie Właśnie po komplikacji życia jeżeli zdarza się że człowieka na takim wyjeździe nie wiadomo po czym, czy po piciu czy po prostu po słońcu zaczyna boleć głowa pamiętacie kochani o jednym w Czechach tabletki od bólu głowy kupicie tylko i wyłącznie w aptece nie znajdziecie ich na stacjach benzynowych, nie znajdziecie ich w kioskach, nie ma tego. Takie rzeczy kupicie tylko i wyłącznie w aptece. I o tym też trzeba pamiętać. Jadąc do Czech, weźcie ze sobą tabletki przeciwbólowe. Bo może się zdarzyć, że apteka będzie miała dyżur gdzieś kilka kilometrów dalej, a niestety no, łeb jak boli, no to wtedy jest dość nieprzyjemnie. Więc warto ze sobą wziąć te tabletki. Jeżeli chcecie jechać do Pragi samochodem, to proszę sprawdzić, czy nie będziecie musieli jechać przez autostradę. Autostrady w Czechach oznaczone są literą D. Jest to po czesku dalnica, czyli autostrada. I taka D1 do Pragi, zaraz za miejscowością Hradec Kralowe, jest, ale autostrada jest płatna. I nie wcale, wcale nie chodzi o to, że e, pobierają opłaty przy budce i tam trzeba wrzucać jakieś drobniaki. Nie, nie. Trzeba mieć odpowiednią naklejkę na samochodzie ale taką naklejkę przywieźcie na każdym przejściu granicznym, kupicie, są punkty, gdzie można kupić właśnie te winietki. Naklejacie sobie to na szybę, możecie kupić na bodajże 3 dni, 7 dni i tam 2 tygodnie, bodajże miesiąc, rok. To zależy od tego, ile będziecie przebywać. Więc o tym trzeba pamiętać, ponieważ też można zabulić za, za coś takiego. Sposób poruszania się na autostradzie tradycyjny jak na każdej autostradzie. Ograniczenia podobne, wszystko jest na wieździe do Czech na tablicy informacyjnej. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie wyzywajcie Czechów, kiedy jadą drogą główną i gdzieś jest skrzyżówka z drogą podporządkowaną. I Czech na tej, jedzie po tej głównej i ta główna skręca w lewo, a podporządkowana odchodzi w prawo, dajmy na to. I Czech skręca w lewo i włącza lewy migacz jadąc za nim, mówicie a to kretyn, knedel jeden, czemu on miga tutaj? Nie, kochani, takie są przepisy w Czechach, że w Czechach miga się praktycznie za każdym razem. Jeżeli jedziemy po głównej i główna skręca, migamy także na tej głównej. W Polsce tak nie ma i o tym trzeba pamiętać. Jeszcze jedna rzecz odnośnie przejazdów kolejowych. Macie, to już dla tych, co jadą samochodami, wiadomo, bo wątpię, czy no chyba że ktoś autobus porwie no to wtedy tak ale w każdym bądź razie są, jest kilka rodzajów przyjazdów kolejowych dzielą się przede wszystkim na te z zaworami jak się mówi na zawory normalnie no te opadają takie belki na dół strzeżone o. strzeżone są i są niestrzeżone na niestrzeżonych brak tych zawór jest ale yy, za to są światła i trzeba pamiętać o jednej rzeczy sygnalizator świetlny na przejeździe kolejowym, nawet wyposażonym w te zapory, te zawory po czesku, zawory, to jest składający się z trzech świateł. U góry są dwa, na dole jest jedno. U góry są dwa czerwone. One na migają i jest takie pim, pim, pim, pim, czyli tradycyjnie jak w Polsce, chociaż nie wiem, czy tam migają te światełka czerwone. I jeżeli to świeci, no to logika podpowiada, że trzeba się zatrzymać. I tak trzeba zrobić. Nie wjeżdżać wtedy, bo wtedy pociąg gdzieś tam będzie jechał. A na przejazdach bez tych właśnie zapór przy światełkach mogą migać właśnie te dolne światełko, one z koloru białego. I biały sobie pełga tak. Pik, pik, sobie tak miga to światełko od niechcenia, leniwie, bo ciepło i ma wszystko gdzieś, a musi migać i pamiętajmy, że wtedy możemy przez ten przejazd przejechać z prędkością maksymalną 50 na godzinę. To oznacza, jest informacja dla nas słuchaj kierowco przejazd jest wolny, możesz sobie śmignąć 50 i w porządku. Bardzo fajnie rozwiązane. Natomiast jeżeli to światełko nie miga to znaczy, że albo się coś skopało albo się żarówka przepaliła albo po prostu coś może jechać i już na razie jest to światełko wyłączone i wtedy przez ten przejazd przepisy czeskie mówią, że można przyjechać tylko z prędkością maksymalnie 30 na godzinę. Także nie szadajmy 50, bo to jest bardzo często w takich miejscach, gdzie łuk torów jest, tam jest napis pozor wlak, czyli uwaga pociąg i bardzo często może ktoś na chama wjeżdżając spotkać się z jakimś pociągiem No i po co niepotrzebnie kurcze w ten sposób wakacje w Czechach kończyć. Także pamiętajcie, nie śmiejcie się z tego, że na głównej drodze, kiedy skręcają, to migają bo to jest normalne, tak mówią przepisy. Pamiętajcie jak się jeździ właśnie przez te przejazdy kolejowe, kiedy są dwa czerwone się nie jeździ, miga białe, pięćdziesiątka, nie miga światło w ogóle no i zapory nie są opuszczone, no to wtedy trzydzieści maksymalna prędkość. Pamiętajmy o tym, żeby wziąć ze sobą tabletkę od bólu głowy, jeżeli jesteśmy palaczami trochę papierosów na zapas. No chyba, że chcecie kupić w trzechach, no ale to zawsze będzie troszkę drożej was kosztować. A ja przypominam jeszcze o tym, o czym mówiłem, o tych retrograch. Napiszcie, jak chcecie. Osobna strona, nie osobna strona, a może w ogóle nie chcecie. I to by było także normalne rozwiązanie. Dla mnie bomba, kurka, nie musiałbym nadawać. Ale mam dużo do powiedzenia o starych grach i o starej scenie amigowej i o tych innych rzeczach. Może być ciekawie. No. Wasza wola. Więc co, Życzę Miłego odpoczynku. Gdziekolwiek teraz jesteście, czy w Polsce, czy w ogóle gdzieś we świecie, wyjdźcie sobie teraz i o ile nie idziecie na dwór, pocieszcie się słońcem. Już za kilka dni pogoda może się skopać przecież. Albo znowu jakiś dziwny wulkan wybuchnie i znów wszystko się pokopie. Cieszmy się po prostu chwilą. Carpe diem. A dla was piosenka pod tytułem... Chleda se żena, czyli kobieta poszukiwana. Na razie. Ahoj. Ciao. Chleda se żena, młoda, słodzna. Kdekoliv ona może být Hledá se žena, nebezpečná Jsem Sherlock Holmes a Billy the Kid Hledá se žena, dobrá správa Může chtít víc, než moje práva Stále czekam, marná sláva Budu hledat, kde bude štít. Radiej wolna, niż litana Radiej żadna, niż wadna, Tady jest każda rado velmi drahá. Jej tyń ona. Hledá sež žena pro můj byt. Hledá sež žena dobrá zpráva. Může chci více, jež moje je práva. Stále čekám, marná sláva. Budu hledat, kde bude štít. Raději volná, než žledaná. Raději žádná, než živátná. Tady je každa. Rada velmi drahá Hledá se žena, młoda, sleczna Hledá se žena, niebezpieczna, Ráno lina, noc i Jenom ona to může být Raději volná, než lidaná Raději żadná, než lidaná Tady je každá Rada velmi drahá Může chtít więcej niż moje práva, stále čeká marná sláva, budu hledat, kde bude škít, raději volná, než mu dalá, raději niż než libavná, ani každá, rádo velmi drahá, hledá se žena, mladá slešná, hledá se žena.